Cholera, kto tak ja z samego rana? E! Możecie się uciszyć! Trzecia po południu jest! Każdy normalny człowiek śpi po montowaniu podcastu o tej porze! Cholernik hurigani Teraz już tak już nie zasną Przynajmniej może jakiś film obejrzę na wideo. W Cinema Podcast audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia. Witam Was w kolejnym epizodzie Cinema Podcastu. Dzisiaj mamy odcinek, w którym znów nie omawiamy żadnych premier. Dzisiaj wymyśliliśmy sobie to tak. Otóż jest nas trójka. Jest tutaj z nami Gareth Reza. Cześć. Jest tutaj z nami Piku. Cześć. No jestem tutaj ja. I pomysł wygląda tak, że każdy z nas wybrał sobie jeden film, który nie będzie się podobał reszcie. Przynajmniej takie jest założenie, a który uwielbiamy, wręcz czcimy, dajemy bardzo wysokie oceny na filmwebie i takie tam. I e, Przedstawiamy ten film reszcie. I robimy dyskusję na temat tego. No i w toku, w toku tego, tego właśnie wyboru wybraliśmy trzy filmy, które skonfrontujemy z resztą podcasterów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ja wybrałem film Wyspa, który poleci jako pierwszy. Jest to film Wyspa Kimki Duka, bo przypominam, że jest bardzo, bardzo dużo filmów o takim tytule. No pamiętam, że był taki film akcji z Michaelem Cainem i pamiętam, że jest taki film akcji Michaela Beya, więc można się pomylić. Natomiast Garrett wygrał film Cooligans, chyba najbardziej popularny film. Ja też stopię film Webo". Mhm. E, film z 2005 roku, jeśli się nie mylę. Zgadza się. Natomiast Piku wybrał film Synek Doha, Nowy Jork. Słówko, słówko nawet mi nie znane, więc wytłumaczysz już, co to znaczy. Dobra. <laughs> Podczas swojej prezentacji. Film z 2008 roku. No, i omówimy te filmy w tej kolejności, ponieważ wylosowa, wylosowałem to na takim serwisie do losowania, na takiej maszynie losującej internetowej, ponieważ nie wiem, który mielibyśmy wybrać za najważniejszy. W tym wypadku każdy z nas będzie na pewno wybierał swój, jako swój ulubiony, więc nawet nie ma sensu zestawiać ich ze sobą. Chętnie podyskutuję, bo nasze oceny jednak się różnią. Przypominam, każdy z nas daje maksimum praktycznie swoim, swoim ulubionym filmom, natomiast reszta, no reszta troszkę się, troszkę się zgadza wypadku myślałem, że będzie większa, mm -hmm. większa nie, różnica w naszej no ja ocenach. też. No, ale jednak to, to, są filmy no nie do końca w stylu reszty. Fajne były. No, ale zaczynamy ten pojedynek. E, no, były fajne, no kurde. Tak, tak. Adrianie, Adrianie, <grym> powiedz o co chodzi w wyspie. No, żartowałem oczywiście, że były fajne. <grym> tak. Ale to o tym przejdziemy w drugim rozdziale naszej dyskusji. Wyspa Kimki Duka. Film, film fabularnie opowiada o, takiej miejscu, o takim ośrodku dla wędkarzy, który mieści się na takim jeziorze i tam są takie specjalne domki, w których można, można sobie nocować, takie malutkie ustawione na jeziorze, gdzie przyjeżdżają wędkarze i sobie łowią tam ryby. No ale w, te, w praktyce wygląda to troszkę inaczej Ci wędkarze przyjeżdżają sobie również tam nie tylko połowić Ale niedaleko jest burdel Mogą sobie zamawiać tam prostytutki e, Przyjeżdżają na jakieś popijawy No jest to taki w zasadzie szczemrany ośrodek Mimo, że wędkarstwo zdawałoby się spokojny zawód e, Bohaterów jest dwoje Właścicielka tego ośrodka która, która prowadzi to, sprzedaje, sprzedaje lokum w tych domkach, a równocześnie dorabia sobie jako prostytutka, gdy, gdy od czasu, do czasu poproszą ją, tak, usługi seksualne mieszkańcy tych domków. No i przyjeżdża również długi, drugi główny bohater, czyli tajemniczy uciekinier, no, ma przeszłość kryminalną. To, to dowiemy się bardzo szybko, więc to już zdradzę. I tak zaczyna się wstęp do jednego prawdopodobnie najdziwniejszych melodramatów, które mogliście widzieć. Zgadza się? Zgadza się, tak. Sobie nie, nie, wiem, nie wiem, czy określiłbym ten film melodramatem, ale, ale okej. Okay. Ja, Takie kina obyczajowe, z notą Korei. Może, może zacznę, dlaczego, dlaczego mhm. uwielbiam ten film. Dobra. Wybierając film dla Was, chciałem koniecznie, żeby to był film ekstremalny, który, który mieszczy się w półeczce Disturbing Movies. Tak, taki był. I tu uważam, że to jest melodramat, ale melodramat, którego komponentami jest nie tylko i wyłącznie, ale seks i przemoc to 80% filmu. Tu praktycznie w każdej scenie albo ktoś kogoś gwałci, albo ktoś kogoś robi krzywdę, albo uprawiają seks, ale jakimś cudem tych scen jest naprawdę marginalnie mało, bo generalnie i tak gwałt tutaj przoduje, bądź, bądź nierząd. Także no, to jest film, którego głównym w zasadzie tematem przewodnim jest zło. I w tej krainie zła Rodzi się uczucie. I uwielbiam, uwielbiam takie filmy. Uwielbiam takie filmy o, e, u, o miłości wśród, wśród ludzi, którzy w zasadzie tej miłości powinni nie wiedzieć nawet, co to jest. Być może nawet uczą się tego. W, w tym filmie Wyspa w pewnym sensie nawet bohaterowie uczą się, jak, e, jak znaleźć jakieś tam uczucie w piekle, w którym oni są. Bo uważam, że to, ta kraina, w której, w której żyjemy, ten ośrodek z domkami, to jest miejsce, gdzie są same diabły. I nasi główni bohaterowie też nie są dobrymi ludźmi. No, takie koreańskie nie. wołyń. <śmiech> e, powiedzmy, powiedzmy, że tak, tylko w Wołyniu mieliśmy dobrych ludzi. Tutaj mamy osoby, które zawierzają w to uczucie, które się rodzi między nimi, ale jednocześnie wcale nie, ch nie chcą być dobrymi. Oni po prostu na tym, że są źli, psychopatów nie naprawisz. Oni na tym budują coś, coś dobrego. I to jest naprawdę niesamowite, że w klejnie, w klejnie właśnie seksu, gwałtu i przemocy gdzieś tam rodzi się miłość. I to, to jest naprawdę bardzo nietypowe, bo nieangażujące. Mi się, mi się wydaje, że raczej nie po, nikt nie polubi tych bohaterów. E, to jest bardzo nietypowe, bo nie, nie, jakoś nie koresponduje z naszą moral, moralnością, a jednocześnie jest niesamowite. I e, kurde rozgadałem się, ale przepraszam, ale muszę dalej. Okay. To jest bardzo typowe dla no wczesnego To jest bardzo typowe dla częstego Kimkiduka. Znacie filmy Kimkiduka, czy nie? dość no dobrze. Ja, z, ja znam dość A, tak. słabo, bo widziałem, widziałem, pusty dom i nigdy nie pamiętam kolejności pór roku, ale ale wiecie, jaki wiosna, lato, jesień, o, zima, jesima, i wiosna. wiosna. O właśnie. Tak. I to jest właśnie idealny kontrapunkt dla, dla tego kina, ponieważ po Dlatego? tych dwóch filmach mhm. wydaje nam się, że Kimki Ki-duk tworzy takie subtelne, poetyckie kino, takie tak, spokojne. Właśnie. To było dla mnie spore zaskoczenie. Mhm. Tymczasem on zaczynał od takiego filmu Krokodyl, o tym, jak gwałciciel zakochuje się w swojej ofierze. I e, to już jest naprawdę bardzo, bardzo ciężki tak, temat, ciężki pomysł. I potem e, Kimki Ki-duk bardzo mocno brnął w ten brud. A w międzyczasie, gdy już powoli jego nazwisko stało się coraz sławniejsze, to właśnie nakręcił wiosnę i nakręcił pusty dom, które większość ludzi zobaczyło. Natomiast nie kojarzy, że jego kino jest tak bardzo ciężkie, tak bardzo brutalne, tak bardzo dołujące. Właśnie. I e, Wyspa jest takim idealnym reprezentantem tego, tego co Kim Kiduk mhm. zaczynał. Ja widziałem dziewięć filmów, z tego, co widzę. I tak wracał do tego motywu brutalnego kina, chociażby w Piecie, gdzie, która to jest strasznie brutalny film. No słyszałem jeszcze o filmie Mobius, który też nie jest mm -hmm. chyba no planach, delikatnym tak. filmem. No nie jest, ale 5 5,5 roku też nie jest łagodnym kinem. Nie no, zresztą Pusty Dom też nie jest, ale mimo wszystko... No nie do końca, ale, ale, to, jest, ale to jest jednak inne kino nie ale wyspa no, na Ale bądźcie świadomi, że Wyspa jest zbudowana naprawdę, praktycznie z samej przemocy. No, w... A jak, a jak nie ma tej przemocy, to mówię, jest seks. Wydaje mi się, tak, już dobieram ten film, wydaje mi się, że właśnie to będzie, to będzie, to nas poróżni. Mm -hmm. Wiecie? Że ja, ja uważam, że to jest mega kreatywne zbudować tylko i wyłącznie z tych komponentów film. A mi się mm -hmm. wydaje, żeby wy powiecie, że w tym filmie jest za mało czegokolwiek innego niż seks i przemoc, że można by było użyć nowych komponentów. No dobrze mnie odgadłoś, bo właśnie taki miał być mój główny kontrargument. <laughs> To jest film, który powinno się zobaczyć dwa razy, bo za pierwszym razem tak dop dopiero się poznaje ten cały świat, o co chodzi i się czeka na ten moment, kiedy w ogóle bohaterowie użyją słów, bo tak jak w typowym kinie Kiduka niewiele tutaj mówią, chociaż dużo, dużo jest jak na, niego, na jego kino, no to jednak bardzo blisko temu do stylistyki, chociażby <śmiech> pięciu pór roku. Które ludzie naprawdę mówią, albo teraz te, przypomniałem sobie tytuł Bad Guy, który powstał zaraz po wyspie. I tam główny bohater chyba tylko jedno słowo wypowiada przez cały film. Się dobrze kojarzy, albo nawet w ogóle nic nie mówi. Ja zastanawiałem się w ogóle, czy da, dać Wam też ten film Bad Guy, ale, ale to już no, jest. No, ja widziałem. Jeszcze cięższy, jeszcze cięższy film niż Wyspa. Ma taką dziwną stylistykę, że trzeba w ogóle zrozumieć, co tutaj w tym chodzi, w tym świecie, co to, co, co, co to jest w ogóle to miejsce, gdzie się rozgrywa No To można, to można odebrać dosyć symbolicznie nawet. Ja Jakoś nie wiedziałem, długo nie wiedziałem i w sumie do tej pory nie mam pewności, czy, czy poza tym światem przedstawionym jest jakiś normalny świat w tym filmie, czy to, czy to jest po prostu uh -huh. jakiś tam wyrwany odcinek rzeczywistości, czy to jest cała rzeczywistość. No w pewnym sensie tak, ja mówię, że przestawiam to, ogaduję to jako naprawdę takie piekło, gdzie dwoje diabłów nagle odkrywają miłość. Tylko mhm. że to jest cały czas miłość patologiczna bardzo. Tak, tak, bo to są diabły. Mhm. One nie umieją już przejść na bycie, bycie dobrymi. One są tak zakodowane, tak, to są psychopaci wręcz, no. To może, nie wiem, może ja powiem trochę w takim razie o swoich odczuciach wobec tego filmu szerzej. Tak jak już zacząłem od filmów ogólnie Kim duka to jak już wspomniałem, no nie widziałem wiele, więc, więc kojarzył mi się ten reżyser zupełnie z czymś innym, mimo że czytałem, że że, to, że ten właśnie pusty dom i wiosna, lato, jesień, zima, wiosna nie są, nie są jakimiś takimi reprezentantami jego stylu i na podstawie tych dwóch filmów nie wyrobisz sobie tak jak właściwego wyobrażenia o tym reżyserze. No to jednak przekonałem się dobitnie, że, że, że to nie jest reżyser Jakiego, jakiego bym polecał, może każdemu, rzeczywiście? Mojej mamy bym tego filmu na pewno nie polecił. A tamte dwa, po, tam dwa poprzednie, może, może tak. Nie są mi filmu, tak. No, no na pewno nie. Yy, i, ale jest bardzo poetycki. To, to, co mi się w nim spodobało na początku, pochwale, że, że on jednak, mimo tego całego swojego krucieństwa. Jest filmem dość poetyckim, ma bardzo fajną muzykę, ma bardzo fajne długie ujęcia. Ja w ogóle lubię y, motywy w kinie, gdzie, gdzie woda sta stanowi większą część planu, jaki jest jakimś symbolem czegoś. I, a, a tu jest duż, dużo wody, że tak powiem. Wiem, że to może brzmi jakoś, jakoś głupio i banalnie, ale, ale to y, ta woda daje jakiś spokój woda jest dla niej synonimem spokoju, a tutaj, ten spokój, a tutaj właśnie ten spokój jest bardzo zaburzony. I to, to jest ciekawy kontrast. Właśnie taki niby spokojny ośrodek rybacki, który jest jednocześnie burdelem, a jednocześnie jeszcze, jeszcze właśnie, tak jak powiedziałaś, można, można to porównać rzeczywiście do piekła. No, a skontrastowane to właśnie z niewielką ilością słów. Jest ten film dosyć wyciszony, taki trochę kontemplacyjny. Więc, więc to, to jak najbardziej na plus, ale nie wiem, czy właśnie... Konieczne było przedstawianie tak, tak dosadnych scen przemocy, szczególnie mnie zabolały zapolała przemoc wobec zwierząt w tym filmie, mm. które, jest, które jest sporo i, i, to, to, i to jakoś, bo, bo rozumiem, przemoc wobec, wobec ludzi, no to już wiem, że nikt nikomu tam krzywdy na planie naprawdę nie zrobił, a tutaj mam trochę problem natury moralnej właśnie, właśnie z tymi zwierzętami. Ja wiem, że to są głównie ryby, tam żaba chyba, i, i, no ale jest też pies, chociaż ten pies, no, no nie, nie powiem, żeby jakoś, jakoś cierpiał na tym planie mocno, ale jednak jest jak, jakaś jakiś element no, przemocy. No pod, podkreślmy tak, że pies jako jedyny przeżyje. Tak, zwierząt. Właśnie. No to ulga. <gry> tak. Ja też osobiście nie pamiętałem, że tyle jest tej przemocy wobec zwierząt. E, powiem szczerze, że po powtórce też mnie trochę to odrzuciło i nawet zastanawiam się, czy... E, bo to jest mój ulubiony film Kikiduka, tak? Natomiast zastanawiam się, czy lepszym wyborem nie byłby właśnie Bad Guy, który jest jeszcze mroczniejszy, a jednocześnie nie stwarza właśnie takich dylematów moralnych, albo Blue Gate, film, poprzedni film Kim Kiduka z 98 roku, gdzie mamy podobną sytuację, tylko że tam w patologicznym świecie rodzi się przyjaźń, a nie miłość. Więc nie, nie można by też mówić, że Kim ki Duk jest monotematyczny, mimo że często opowiada tak te same historie, używając tych samych środków wyrazu, ale zawsze ubarwia to w coś nowego. Mhm, znaczy... To... Ta przemoc wobec zwierząt, ona, je, ona jest dla mnie niepotrzebna, można było zastąpić ją czymś innym, ale jednak dobrze no, symbolizuje oddaje jakieś tam postawy bohaterów, więc, więc to, to, to, to nie jest, nie powiem, że to jest totalnie nieuzasadnione dla, dla całej narracji, bo jest, tylko że no... Wydaje, wydaje mi się, że można było to jednak zastąpić czymś innym. Przemocy... No, może, może zanim przejdziesz dalej, ja ci przyznam rację, przytaknę. E, to w moim zdaniem żadna, nigdy w filmach przemoc wobec zwierząt nie jest uzasadniona. I tutaj też można było użyć na przykład do tych scen, ja, wie, ja nie wiem ile ryby czują, tak, jak, jest, jak działa ich system nerwowy. Natomiast wiem, że wszystkie sceny, w których okaleczają ryby, można było po prostu użyć do nich martwych ryb. No w jednej scenie używa się martwej ryby. Owszem, no tak. jest tutaj bardzo fajna, symboliczna scena z rybami, gdzie główny bohater, ta tak zatroszy ryby i nagle wyławia okaleczoną rybę. I widzimy parabolę między tą e, okaleczoną rybę a nim samym. On jest, ta, on jest właśnie taką skrzywdzoną rybą, która już przeszła przez życie bardzo dużo, i ona nie jest, on nie jest w stanie ponieść na nią noża, mimo że mimo, by chciał. To tak samo jak to, że on, on chyba nie jest w stanie do końca popełnić samobójstwa, mimo że, mimo, że to jest jeden z powodów, dla których przyjechał no nie? Na ten, mhm. do tego domku. I to rozumiem, rozumiem metaforę między tym wszystkim, ale faktycznie nic nie uzasadnia przemocy wo wobec kogokolwiek w zasadzie na planie filmowym. Kino to jest udawanie, udawanie i ja bardzo, bardzo właściwie, bardzo właściwie lubię kino oparte na przemocy i między innymi bystwami tak urzekła, no bo tu jest dużo tej udawanej przemocy, która, która mo którą możemy przeżywać, jednocześnie wiedząc, że tak naprawdę ona się nie wydarza. Bo to jest jedna z potrzeb ludzkich to, to przeżywanie przemocy, to wyładowanie agresji. Zgodzę się z tobą. To były potrzebne sceny, ale można było je inaczej nakręcić. Okej. Okay. I jeszcze wrócę do przemocy tym razem wobec ludzi. Tutaj, tutaj to, te sceny były właśnie dosyć fajnie, symbolicznie uzasadnione, tylko były dla mnie po prostu mocne, zbyt mocne może. Może nie była jakaś tam ta, ta przemoc, jakoś nie była może bardzo graficzna, w sensie, nie wiem, jakieś wyprute flaki, nie wiem, co tam, mózgi i tak dalej, nic tam nie latało takiego, ale, ale to było jednak, bohaterowie w, w pewnych scenach, kiedy robili sobie pewne rzeczy, naprawdę czułem fizyczny ból u siebie, mhm. więc, więc naprawdę były mocne, mocne i dotknęły mnie dosyć dobitnie. Mm, no i i co powiem o tym filmie jeszcze? Powiem, że, że dla, ja go odebrałem przede wszystkim jako jakąś taką metaforę związków międzyludzkich, i może nawet nie, niekoniecznie y, dzieląc to na dobro i zło, tylko takie, y, takie posunięte do ekstremum trochę, bo y, taka metafora właśnie, właśnie ogólnie y, związku kobiety i mężczyzny, który, który zawsze się jakoś tam opiera na, y, no nie mówię na fizycznej przemocy oczywiście, tylko. Ale na niezrozumieniu. Na niezrozumieniu właśnie, właśnie dokładnie tego chłopaku chciałem użyć. I, i, to, I to właśnie w sposób jakiś symboliczny Kim ki -Duk tutaj dla mnie dosyć, dosyć dobrze ukazuje. Chociaż widziałem podobny film, znaczy, który, który dotyka podobnego problemu, podobnie go odebrałem, a jednak przy użyciu zupełnie innych środków, to były lalki Kitano. Mm, nie widziałem niestety, nie widziałem. Tak, także, także polecam, bo chociaż no, nie, jest, jest dużo łagodniejszy na pewno. Jest, jest podobnie, w podobny sposób poetycki i, i wydaje mi się, że dotyka podobnych problemów. Chociaż to, to, to też ciekawe, że zestawiasz Kitano z Kim Kidukiem, bo Kitano właśnie jest bardziej kojarzony z Przemocą. A... Tak, właśnie. A tutaj jest tak, tak. to jest wyjątek raczej. Jeden, jeden z kilku filmografii Kitano, lalki. Film bardzo poetycki, zupełnie nie mający wiele wspólnego z kinem gangsterskim. Więc no, no to, no to chyba, chyba tyle ode mnie, w, w, jeśli chodzi o ten film. Garecie? Może jeszcze coś dodam później, ewentualnie. Masz jakiś problem z tym filmem, czy tak jak mówiłem, to jest film do co najmniej dwukrotnego obejrzenia, żeby pogodzić się z tym, co się ogląda, żeby tak się wdrożyć, to i dopiero potem jeszcze raz do tego podejść tak poprawnie. To może ja ty tylko dodam od siebie, że ja pochałem ten film po pierwszym obejrzeniu. I on awansował do mnie na 10 na 10. I dopiero po drugim, dru drugim obejrzeniu tak naprawdę on trochę u mnie spadł w hierarchii moich filmów że moim zdaniem drugie obejrzenie właśnie odsłania jego niedostatki, natomiast to, co się dzieje i kliwat tego środka, można sobie po prostu, nawet jeśli nie rozumiemy go, to gdzieś w połowie filmu skalkulować, o co chodzi. I to jest bardzo czytelne dla mnie. To, to, nie jest, po prostu to nie jest film, który pojąłem w całości, a kiedy z Roberta zobaczyłem ten finałowy obrazek, no to już kompletnie nie widziałem, jak do niego podejść. No Ja przyznam, że też mam, mam problem trochę z interpretacją zakończenia. Nie bardzo wiem, jak go odebrać, albo może mam za dużo interpretacji jego, więc nie wiem, jak, jak, jak ugryźć to zakończenie właśnie. Tak, bo trzeba wspomnieć, że ostatnia scena jest... Ten film jest bardzo realistyczny w gruncie rzeczy. Jak na do Kim duka to naprawdę okropnie realistyczny. Mm -hmm. A ostatnia scena jest ultrasymboliczna. Jest do faktycznie wielorakiej interpretacji. Być może nawet, że, że ona ma trzy interpretacje, bo ja nawet, nawet tyle potrafię znaleźć. Jest w pewnym sensie oderwana tak, od całości, ale też, ale też może bez tej sceny nawet. Jakby jej nie było, to wydaje mi się, że ten film miałby jakieś tam znaczenie, miałby jakieś możliwości przemyślenia. No nie? Także nawet przymknijcie oko na nią i moim zdaniem cała mhm. reszta filmu jest bardzo zrozumiała. Tak, ja się zgodzę. Zgadza się, tak. Czyli nie, nie masz problemu z tym filmem, mimo że ja... No, nie. Przemówię. Hmm. Czyli problemu. możesz powiedzieć, że ci się podobał? Podobały mi się jego aspekty, o. Tak powiem. Podobały mi się jego aspekty, ale nie jestem fanem takiego kina. jednak. Nie było aż tak ekstremalne. Nie było aż... Tak nie, było aż... A. nie, znaczy nie było. <laughs> y, nie używałem tego ekstremu w takim stylu, żeby mnie zachwycić, o. No dla, mnie, dla mnie był wystarczająco ekstremalny, może nawet za bardzo, ale tak jak mi przed chwilą dostałem wiadomość od Krysi od Rona, pozdrawiam, na filmwebie i napisał, jak na kima to delikatny, ale ty miętki jesteś. <grywia> <grywia> <grywia> <grywia> Idę <ide> lajkować. <grywia> <grywia> Nie uciekajcie jeszcze. No, też no, wybrałem ten film dlatego, że jest wyważony, to, to, jest, to, jest, to nie jest film gore, tak? ale to jest film, który ma dwie sceny, które których wspomniałeś, Piku, tak. które są tak bolesne, że każdy widz ją, je naprawdę odczuje no, na swoim własnym ciele. Dosłownie, kurczę, zacznie się skręcać. Tak, no, fizycznie mnie to bolało. Dodam, że to cała ekstremalność to jest też po prostu to, co ja uwielbiam w kinie, tego potrzebuję, lubię jak w kino mnie boli, bo wtedy <śmiech> czuję je bardziej, nie? Pewnie za dużo, za dużo oglądałem i po prostu już tradycyjne emocje typu wzruszenie jakoś, mnie, jakoś do mnie nie przemawiają, więc to dla mnie dodatkowa zaleta. Nawet jeśli niektóre sceny przemocy można by zastąpić czymś innym, to ja wolę, żeby one były brutalne. Bo raz, że pasują tutaj do klimatu kina, a dwa, że po prostu je lubię. Po prostu to jest moja estetyka. No. Wszystko się zgadza. Mhm. I w tej estetyce pewnie obejrzycie, jeśli będziemy dalej bawić się w takie wybieranie sobie filmów, to obejrzycie tak. pewnie jeszcze kilka filmów. A mi się, to, mi się ta zabawa bardzo podoba, jestem za kontynuowaniem tego. Ale wyspę, wyspę i tak dalej uwielbiam, bardzo fajnie mi się ją powtórzyło. Miałem dużo wątpliwości do tego filmu na początku, potem, potem właśnie poszedł w poetyckie kino. I wtedy już wiedziałem, czym mnie kupił. I potem y, zobaczyłem też te dwie brutalne sceny, o których wspominam i naprawdę one są tak mocne, będąc no tak. kinem, które dotyka nas fizycznie, a nie będąc takim kinem, które dotyka nas wizualnie, bo wizualnie to już, <grym> to już do efektów specjalnych nie się bawią. Więc y, no jestem dalej, dalej zachwycony a I cieszę się, że wam w ogóle się podobał, <grym> pomimo, pomimo, że myślałem, że inaczej. No. Akceptujemy tak. Cię Adrian, akceptujemy. O tak. tak. Macie psychopatę na pokładzie i traktujecie go jak człowieka, naprawdę. To kiedyś Was zabiorę na wędkowanie. W podzięce. Więc przechodzimy do drugiego brutalnego filmu, który dzisiaj wybraliśmy. Film Hooligans. Tak. No, więc tak. Był 2006 rok, jak ja wróciłem do domu po szkole, nie było prądu, więc nie mogłem włączyć komputera. Poszedłem do kina na kompletnie przypadkowy film, który akurat wtedy wchodził do kini. to był Huligans, który zobaczyłem w nieistniejącym już dzisiaj kinie w Warszawie, Relax. I to jest jeden z tych tytułów, które po latach patrzę wstecz i widzę, że mogłem na niej po prostu nie trafić, jeśli bym wtedy właśnie w tamtym miejscu i czasie ich nie zobaczył, tak jak Once na przykład albo, albo ja też. I właśnie Hooligans, który po latach nie obejrzałbym tego drugi raz, gdybym właśnie wtedy w kinie na niego nie poszedł, bo nie było prądu w mieszkaniu. No, Bo Z tego co wiem, to on jest tylko w głównym topie filmu, właśnie którego już nie szanuję, więc pewnie bym go nie obejrzał, nie nadrobiłbym go. żaden z moich znajomych tego filmu nie lubi, ale ja go uwielbiam. I obejrzałem go już niesliczoną ilość razy, kupiłem go nawet na DVD z jakiegoś powodu, co już nie ma żadnego sensu. Chuligani są o człowieku, który zostaje wydalony ze szkoły za to, za posiadanie narkotyków, ale. Tak naprawdę narkotyki należały do jego współlokatora, który jednak pochodzi z bogatej, ważnej rodziny i nie, on główny bohater, mat, grany przez Elijah Wooda, nie miałby szans w konfrontacji z nim i net nie próbuje się obronić, nie próbuje walczyć. Więc zaczyna szukać nowego życia. Odwiedza swoją siostrę w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Tam poznaje brata jej męża, który jest Fanem drużyny piłkarskiej i bardzo aktywnie uczestniczy w kibicowaniu, w bronieniu dobrego imienia tej drużyny. Mat główny bohater huligan poznaje ten świat, którego jeszcze wcześniej nie był świadomy, że istnieje. I od, odnajduje w tym świecie wartości, które pomagają mu w dalszym życiu. I no tak. słucham, jak Wam się ten film podobał. Bardzo czy bardzo, bardzo dobrze. <grym> Zaczniemy od tego, że twit swoją opowieść zaczęłaś w 2006 roku, a ja cofnę się do 2004, kiedy wyszedł film Football Factory. E, film o huliganach, brytyjski film, który odniósł olbrzymi sukces. I dlaczego powstał film o chuligani? No dlatego, że Amerykanie zobaczyli, że jest popularny film o kibolce, więc pokazali film o Amerykaninie. E, przyjeżdża Amerykanin do, do Wielkiej Brytanii i oczywiście uczy się, czym jest chuliganka, no i łopatologicznie wystawiają mu... E, czym, czym to jest, tak? Już w nienaturalnych dialogach na samym początku, e, typu o mamy, mamy slang, skumaj go i, i tłumaczą mu co znaczy slang, a on potem zabawnie jeszcze użyje tego jeszcze raz No i przez godzinę mamy łopatologiczne tłumaczenie, czym jest kibolka, e, czemu Europończycy coś takiego lubią, no bo Amerykanin jeśli lubi baseball, no to tego nie skuma, więc trzeba mu wszystko wystawić a potem dochodzi do rozrób, dochodzi do tego, że on się pasjonuje tym i mamy film o tym, jak rodzi się mężczyzna czyli mamy takie połączenie e, zapachu kobiety z nędznymi psami e, ja w ogóle tak dużo jest w tym filmie tak naprawdę odwołań schematów i szklisz że ja mogę tutaj jeszcze rzucać kilkoma innymi tytułami e, czemu to jest film podobny do zapachu kobiety? no podobny, podobny punkt wyjścia główny bohater ma konflikt na uczelni, jedzie gdzieś indziej i uczy się, jak rozwiązać ten problem na tej uczelni. Uczy się, jak być, kurczę, honorowym. Dlaczego do nęznych psów? Bo przemocą uczy się tego, jak bronić swojego, jak e, być faktycznie takim prawdziwym mężczyzną, jak Dustin Hoffman w Nętych Psach. No i w zasadzie od tych klisz ten film pęka, ale nie jest niczym, co, czym są te wymienione filmy. Moim zdaniem, no bo... No jest dobry, przede wszystkim. E, ale to nie jest argument. To nie jest argument, jest zły. To jest bardzo zły film, oparty na kliszach, oparty na emocjonalnym terrorze wobec wobec, yy, bohater, wobec widza i w zasadzie już nawet yy, nędzne psy są o tym jak facet broni swojego, broni swoich racji, broni swoich wartości Tymczasem chuligani jest o tym, jak główny bohater uczy się rozwiązywać swoje problemy na podstawie bezsensownej przemocy. Ja wiem, że Wyspa była filmem o złych ludziach i tutaj też mamy film o złych ludziach, ale traktuję to zupełnie inaczej, bo Wyspa jest poetyckim, oderwanym światem, a chuligansi są realistycznym przedstawieniem e, prawdziwych zachowań w prawdziwym świecie, gdzie w zasadzie nie ma żadnych symboli, e, a przynajmniej, przynajmniej są bardzo łatwe, nie? Tutaj mamy coś, co w pewien sposób gloryfikuje bicie się po mordach dla bicia po mordach. To jest jakiś sposób dojrzewania głównej postaci. Przykro mi, ale w ogóle nie kupuję tego od samego początku do końca. Ja to nie jest to co, w ogóle, to, co powiedziałeś. No, no są tutaj zagrania, które są za za używane też w innych filmach, ale no to można powiedzieć do każdego filmu. Zapach, zapach kobiety, nawet nędzne psy też nie są pierwsze, które wykorzystywały to, że po prostu ludziom odpierdala i bez żadnego uzasadnienia są agresywni wobec innego człowieka. I tego różnica jest taka, że nędzne psy są w tym wkurwiające, a chuliganie są inspirujące. Ja się, ja się strasznie denerwowałem, jak oglądam nędzne psy. Jak y po prostu y widziałem, jak ci ludzie bez żadnego powodu są agresywni wobec głównego bohatera. Ten nic z tym nie robi, jest pizdą do, przez cały film. A, właśnie, idę na No Ale ludzie stracy są. Wiesz, z stra stra no nie są. Z paraliżuje, nie? No są. Prze przecież kurczę, nie każdy od razu po prostu weźmie i podejdzie. E ile milionów razy mogliśmy obronić kogoś, nawet w szkole, nie? E a baliśmy się podejść. Dopiero tego musimy się nauczyć, żeby się nie bać. Nie bać stanąć przed tłumem, nie? I nędzne psy właśnie o tym są. Tak, i wchodzi, tym jest. Tak, ale tutaj gość, gość wybiera sposób uczenia się na podstawie bicia niewinnych osób. Jak, jak niewinnych, jak on był zaatakowany za każdym razem? No I, nie. I, to, i on nie był, to nie było bicie niewinnych osób, to było po prostu rzucenie wyzwania i stanie wobec tego wyzwania. Nikt w tym filmie nikogo nie bił po to, żeby go skrzywdzić. Ale bili się bez powodu. Jak bez powodu? Było rzucone wyzwanie. I o to, no o to w tym wszystkim chodzi. To możesz potraktować to jako symbol. Albo metafora. Rzucenie wyzwania i umiejętność stand your ground. Gareth, lubisz piłkę nożną? Przepraszam, że ci przerwę. Nie do końca. Ale a, a, chodzi, a byłeś kiedyś na meczu? No nie byłem na meczu, ale co chodzi? Nie, nie, bo chodzi, chodzi mi o to, że myślałem może, że wybrałeś ten film z tego względu, że, że, że lubisz atmosferę taką stadionową. Może byłem, na, się... byłem w życiu na jednym meczu i było tak głośno i wszyscy przeklinali, że to mi się nigdy nie podobało. Okay. No to ten film jest tym samym. No właśnie, w sumie tak. No. Jeśli, no, ja nie powiem... To jest o byciu w grupie. Byciu w grupie, ale nie chodzi o to, że jesteś w tej grupie i jesteś przez nią obroniony, ale, ale chodzi o to, że masz w sobie część tej grupy. Net, jeśli jesteś na drugim końcu świata, to wciąż czujesz się jako e, część czegoś. No tak, w... no czujesz jest się reprezentantem czegoś, jak okay. my czujemy się alternatywnymi, tak? Mm -hmm. alternatywnie na zawsze, no fajnie, ale ale już nawet, wiesz, bohater, bohater nawet jak to typowych amerykańskich filmach. On nie jest częścią tej grupy. On jest sezonowcem. On jest jak ja, jak ja który odkryłem nagle kraftowe piwo, a teraz mi się już nawet nie chce go pić. Po prostu na chwilę zachwysnął się jakimś, jakimś poczuciem, poczuciem jakiejś większej grupy. Ale tak naprawdę nie kuma tego. W ogóle nie rozumie o co w tym chodzi. No, jak, to, jak to właśnie Jankes wśród, wśród Anglików. Tak, on nie, nie jest część tej kultury, ale on wy, wyniósł z niej samą ideę tego, że nauczył się być odpowiedzialny za, za, za swoje życie i za, z, z odwagą żyć. I nie chodzi o to, że on wrócił do Ameryki i zaczął opierdalać tam ludzi, ludzi na meczach baseballu. On nawet nie uderzył nikogo po powrocie do Ameryki, nie? Tak, faktycznie. On tylko był na to gotowy. Był gotowy do bronienia siebie, nie był gotowy do, do, do bicia nawet. W sumie nawet nie wiemy dokładnie, co tam się z nim dalej działo za dużo. No, jest jedna scena, która tam mówi jak, jakoś tam dobitnie niby o jego przemianie rzekomej, ale to, to wszystko jest takie... Bo to nie jest istotne. Chodzi o to, że, właśnie, że on umie obronić samego siebie, że on, nie, że on ma odwagę stanąć wobec człowieka, do którego wcześniej się bał spróbować chociażby, spróbować. Nie chodzi o to, żeby wygrać, Nie chodzi, że chodzi, chodzi o to tylko, żeby sobie samemu móc udowodnić coś. To no wszystko. Czyli o tym samym, o czym są nędzne psy. A, a bici, bicie się, no to jest tylko metafora tego tak naprawdę. Taka bardzo dosłowna metafora. Dla mnie, dla mnie na poziomie właśnie treści, to ten film wydał mi się trochę popłuczynami po Fight Clubie jakoś tak, tak, tak go trochę odebrałem, więc no, nie, bardzo, nie bardzo rozumiem, chociaż szanuję, ale nie bardzo rozumiem, co cię w nim tak naprawdę zachwyciło, bo tutaj niczym mnie to nie, zasko nie zaskoczyło. Wiesz, fabuła, y, historia jest opowiadana klasycznie po, po hollywoodzku, jak tylko może być. Y, formalnie w sumie no, mamy, mamy kilka fajnych, większych nawalanek, ale, ale też mnie to jakoś tak nie, nie, nie, nie jarało. Bohaterowie są sztampowi do bólu, nie rozumiem, co w tym filmie było takiego, że postanowiłeś go wyróżnić. I wiem, że już odpowiedziałeś na to pytanie mniej więcej, hmm. dlatego, dlatego no, no rozumiem, znaczy może tak, nie rozumiem, ale, ale przyjmuje, no. <grystuje> Akceptuje. Akceptuje, tak. Nie, ja tego nawet nie akceptuję, wiesz, bo bohater jest po prostu tylko i wyłącznie zauroczony jakąś grupą. No, właśnie filmacie. tak troszeczkę to sztucznie. Wydało mi się to, że on nagle chce z nimi iść i, i uczestniczyć w tych wszystkich rozrubach. Tak tak, po prostu. Bez żadnego też przygotowania. Ja nie widzę, żeby on, on był miał warunki fizyczne nawet na to i wydaje mi się, że w rzeczywistości dostałby porządnie w ryj i mu się odechciało <śmiech> <śmiech> <śmiech> chodzić. No i dostał. No i dostał porządnie w ryj. D dostał porządnie w ryj, no, no ale no, no dalej no, ale nie, dalej chciał chodzić. Nie, właśnie kamera go pokazuje jakiego takiego gościa, który jak zacznie machać łapami, to i tak i tak, tak to jednak ktoś temu wyjdzie. Gości, mm -hmm. no nie? Tak, tak, on później nawet sobie nieźle radził, oni mu tam poklepywali go po plecach, że wcale on nie jest taki miękki, jak oni myśleli, ale, ale a, a ty sam powiedział, że, że nigdy wcześniej w ogóle nie uczestniczył w żadnej walce, nigdy się nie bił, tak? Mhm. Mm ale go pokrywali już po jakimś czasie. Tak, Tam po jakimś pie -pie czasie. No. Ale ta pierwsza walka, to no to też, bo po prostu, bo po prostu byli dobrymi, dobrymi kumplami, którzy umieli pochwalić kogoś, żeby zrobił pierwszy krok no, w czymś. No, i no właśnie, a propos ale dobrych to, kumpli. To, to, co, mhm. to, co zarzucać temu filmowi, to jest w tym filmie. Przecież on na koniec akceptuje to. Do, akceptuje, mówią mu, że on nie jest częścią tego świata i musi wrócić do domu. On, on net jest ten genialny dialog. mówił Mówi, że on nie wie, gdzie jest jego dom. Ale, I Pitmo odpowiada, no, ale wiemy, gdzie on na pewno nie jest. To jest dobre dialogopisarstwo, czy tam... Już trochę zgubiłem wątek, ale, ale, ale przejdę do czegoś co mi się teraz przypomniało. Więc... Yy... Film, z tego co byłem zaskoczony, spojrzałem na reżysera, wyreżyserowała kobieta. Później zrobiła jeszcze, jeszcze Pani Shera Strefę Wojny, który, który też film jest oparty mocno na, na przemocy, a, a w tej chwili z tego co widzę, kręci seriale w stylu Arrow czy Supergirl dla DC. Po tych dwóch filmach, czyli Hooligans i, i Pani Sher, wnioskuję, że po prostu babka lubi oglądać jak się kolesie napierdalają i... No co? I opiecie. nie no. I może... Każdy lubi, no. Rejd, wejście Smoka. No tak, No tak tylko wiesz, to Black co innego, co innego wiesz, wiesz, co innego jakby był film o bokserze, nie? gdzie tam jest kontrolowane napieprzanie, no przecież ja kurczę sam uwielbiam iść w morz, tak, na, na koncertach. I po no prostu... tak, to też jest jakaś element agresji, takich wyładowania się, nie? Tak, ale wiesz, zawsze mogę się wycofać, a tutaj po prostu mogą ci przypieprzyć deską w głowę i możesz złam, rozwalić sobie czaszkę, nie? I no właśnie tak. Ja mam się tego nie czepiać, bo ja mam rozmawiać z metaforą, którą Gareth tak wy, wyłuszczył z tego filmu, a nie mhm. tym, czy mi się moralnie ten film podoba, bo moralnie to Wyspa to, też no, można się przyczepić. Możesz obejrzeć tak. ten film i się przyjrzeć, że oni tam naprawdę nie napieprzają się po to, żeby zrobić sobie nawzajem krzywdę. Ale jednak robią, tak? Nie, no to, to oczywiście, że, że tak. To jest, to jest właśnie takie tempe wyładowania agresji, no. I tyle. I owszem, jest tam jakaś jedność, no ale no, dla jedności bić kogoś innego to to, sam, to to samo, co hating w internecie, tylko w skali mikro. No właśnie, dlatego ja nie lubię kibolstwa, bo się opiera dla no, mnie na nie, totalnie... Nie kogoś dla jedności, tylko po to, żeby sobie coś udowodnić. To wszystko. Mają z tego siniaki, mają z tego no co najwyżej jakieś szweje, boli ich trochę i to tyle. Ale jest jeden przypadek i oni sami mówią, że to jest z z jeden, zwierzę. Jeden, prawie dwa, prawie dwa. prawie Właściwie prawie. No, ale, ale, ale widać, że naprawdę w stosunku do niektórych czują jakieś tam podskórną agresję i oni naprawdę chcieli zrobić tym, tym ludziom krzywdę i to nie na, na żart. Właśnie dochodzi do faktycznie krzywdy, to oni wszyscy się jednoczą i widzą, że to jest, że nie o to chodzi. Ja jest, tego nie, nie zauważyłem, przeskodowany. No dobra, no to... ale to jest, to jest dalej, kurczę, instykt małp, to jest myślenie po małpiemu, naprawdę, no. To jakbym ja faktycznie cię chciał bić, bo tobie się ten film podobał, no. No, sorry. I co, i co uważałbyś, uważałbyś za, za poważne zachowanie, gdybym ci powiedział, choć, choć wyjaśnimy sobie to, zaraz, zaraz za twoim domem będę za 15 minut. No, nie bardzo. Nie bardzo, to nie jest dojrzałe, to nie jest mądre. Ale to nie o to chodzi, no, bo ja cię przecież nie prowokuję, ty mnie nie prowokujesz, więc... To nie, nie o to nie o to sobie udowadniamy. Nie, nie musimy tutaj sobie niczego udowadnić. Nie, ale ja nie mówię. Ja mówię, że gdybym, gdybym ci powiedział taką propozycję i gdybyś ty na nią przystał, to okazalibyśmy się tylko, kurczę, dwoma kretynami, którzy biją się o film, no bo no, to nie jest mądre. No nie jest. No, no tak samo się no, bić o drużynę umie, piłkarską. Umiem zrozumieć, dlaczego tak w ogóle to widzisz, ale to nie o to w tym chodzi. Ja, ja tego tak nie widzę, to koniec. Ale dobra, od, odczepiając... Tak, odczepiając się w ogóle od tego, no to nawet jeśli jest ta metafora jedności, to ona jest tak naprawdę pokazaniem tylko i wyłącznie przykładu jakiejś tam, jakiejś tam grupy społecznej, że oni się trzymają razem, oni mają swoje własne hasełka i tak dalej. Ale co, co dalej? Co w tym jest takiego głębszego? Co jest w tym głębszego? Zauważ, że wszyscy, oni wszyscy mają życie, które nie jest tak naprawdę pokazane w filmie i ono jest tylko zasugerowane, że oni wszyscy mają pracę, że wszyscy mają rodzinę i to, że oni się spotykają na boku, gdzieś tam w bardziej grają w billard, piłą, piwo, i czasem pojedą na mecz, gdzie się tam dwa razy w miesiącu opierdolą, no to to jest na boku. To jest, wszystko jest na boku i to wszystko nie jest na poważnie tak do końca. To nie jest, to nie jest źródło ich utrzymania. Nawet Pete żartuje, że Matt, Matt go podejrzewał też właśnie, że dostaje wpłatę w GSC. Oni wszyscy mają normalną pracę i w, w, dla wszystkich i in, in, z nich jest dalsze życie, gdzieś jakaś rodzina czy coś takiego. Mi się, mi się podobała w sumie postać w tym filmie tego, jaką się nazywa tak. Charlie Peet. Hanam. Tak, tak, tak, no to muszę, muszę pochwalić tę postać, to jakoś wiarygodnie, wiarygodnie... To jest facet. Za to, za, to, za, to, tak, za to Frodo w ogóle mnie nie przekonał. Nie, nie wyobrażam sobie tego, tego faceta, który idzie krok w krok z kibolami i uczestniczy w rozrubach. Po prostu jego aparycja... Nie, nie, nie on, on by tego nie zrobił. Znaczy moim zdaniem casting twarzy był po prostu ryzykowny, ale no, ja doceniam to, że samo to, że dobrali takiego innego aktora. Natomiast on osobiście jest bardzo wycofany w tych scenach. Tak. Gdy on nie gra gdy on nie gra w tych scenach, to on sobie stoi z boku mhm. i patrzy sobie po suficie, nie? Ale można zrozumieć dlaczego został on wybrany, ponieważ on, <laughs> jak sami zauważyliście, on nie należy do tego świata, on tylko jest tam turystą, więc on nie mógł być mhm. z dziada pradziada, wyglądać na uczestnika takich bujek, że... Ale z drugiej strony, jak się włącza do akcji, to też wygląda w zasadzie nie wiadomo o co chodzi. nie? Nagle, nagle jak jest jakaś, wiesz, potyczka słowna, i nagle jak zaczynają się szarpać, to on wpada w środek tej szarpaniny i nagle wyobrażamy sobie: Chłopaku, no co ty robisz? O co, o co ci chodzi w ogóle? No, co ty tutaj nie, robisz, to, właśnie? Tak, miał... no to, hmm? to też jest nienaturalne, nawet wiesz. I chodzi mi o takie szarpaniny nie podczas bujek, tylko tam no, są. Ludzie widzę, są agresywni w tym filmie, nawet w swoim własnym domu, nie? Tak, w I, swoim i... własnym gronie też zresztą zdarzają się przypadki, jak. A, mówisz, jak wrócił mm -hmm. do domu i go steść. teść zobaczył, tak? Szwagier, nie teść. No, szwagier, no. Mm -hmm. Tak, to wiesz, strasznie nietaturalne mi się wydawało zachowanie, że on zaczął, zaczął w ogóle odpy odpychać, rozdzielać ludzi, jakoś tak ten, nie? Bronić Pita też, po, mm -hmm. po, tak, tym, po, po jednym dniu znali w się, tak, znali się od, od pięciu godzin, czy tam no, sześciu. Są tam minusy, to że chociażby Matt zrobił sobie tatuaż. Ale to już od, nawet od, abstrahując od tego fabuła też jest koszmarna, bo że w, w tej fabule w, w zakończeniu nagle wszyscy się spotykają w jednym miejscu i w ogóle tak, tyle jest zbiegów okoliczności, tyle jest tego plątania e, już samo to, wiesz relacje rodzinne głównego bohatera, kiedy wychodzą na, na wierzch, to też, to też są jakieś takie twisty, które, które mają nas zaskakiwać mega i w ogóle ta, samo to, to stworzenie tej e, idei, że dziennikarzom nie ufamy jest takie jakieś dla mnie sztuczne, tak jak kurczę, no, no nie wiem i t, takie, takie właśnie jakieś ostrace do dziennikarzy jest dla mnie tak jakoś wymyślony, żeby jakiś twist poprowadzić. Nie no, to fabularnie, wiesz, fabularnie w ogóle ten film, ten film leży. Ta nienawiść do dziennikarzy też była dla mnie jakaś taka wydumana za bardzo że aż te, oni, oni chyba bardziej nienawidzili dziennikarzy niż policji, jakby on powiedział, że u policjantem jakoś by, by, by, w, by byli w stanie to zaakceptować. Dla mnie to już jest pierwszy taki, kurczę, bardzo gruby mi nic szyty wątek, a potem jest tego mnóstwo, naprawdę. Ktoś się okazuje kimś, oni trafiają w jedno miejsce przypadkiem, nie, nie wiadomo czemu wszyscy nagle w jedno miejsce na samym końcu trafiają. Eee... Zostało to umówione nawet No tak, ale, ale jedna z osób nie wie tego na przykład, że tam Tylko po prostu jeździ sobie po mieście i trafia tam No wiesz mhm. No to jest przypadek A to widzę. jest naturalne we wszystkich opowieściach, że przez przypadek coś się dzieje, no kurde no Powrót do przyszłości ma więcej przypadków niż to co ty powiedziałeś No dobra, ale to są osie filmu, to kurcze przekręca całą... Dlaczego, Mac Michael Jack Fox, dlaczego on cofnął się o 10 minut do, do przyszłości zamiast o 54 godziny? Znaczy jeszcze raz w finale powrotu do przyszłości co, yy, co, miał się cofnąć na, w miał się cofnąć o, na, na konkretną godzinę, ale w sobie przypomniał, żeby, żeby uratować doktora, no to... A, cofnę się tylko o 10 minut. No dlaczego o 10 minut, a nie o tydzień? Albo o godzinę chociażby. Tylko o 10 minut, w czasie których ni, nic mu one nie Prawdopodobnie dały. dlatego, że źle napisali scenariusz, no. <śmiech> Możliwy. Ale to wciąż, wciąż scenariusz powrotu do przyszłości jest doskonały. I tam jest mnóstwo zbiorów, zbiegów okoliczności, jest, jest tam mnóstwo wiesz szczęścia. Dlaczego? Wiesz, dlaczego, bo jest kreatywny? Tutaj, a Huliga są, nie są kreatywni w żaden sposób. Po prostu tworzą, po prostu opowiadają o czymś, co było modne w danym okresie czasu. To, że powstał jeden film, to nie znaczy, że. Coś, no, ten film miał nie, chyba modne. dwa sequele co, co najmniej. jeszcze. Nie nie, nie, nie... Ale nie miałem nic wspólnego z Okej, okay. no, no. Nie, nie wiem, czego tak, dotyczą. Dobra, bo, przejdźmy, bo tego, przejdźmy już, do, już. Może. Tak, bo Może do się trzeciego, bo, bo się kręcicie w kółko chciałeś, trochę. <gry> Dobra, ale <gry> tak. ch chciałeś, ch chciałeś, żebym ja ten nie? Od, odniósł się do, do wszystkich argumentów. No mówię, tu jest mnóstwo przypadków, w powrocie do przyszłości pewnie też było, jak omówiłem powrót do przyszłości, to pewnie też o to opierdolę. Natomiast to nie, to nie jest żadna obrona, że w innym filmie są wady. W innym filmie są wady i tutaj też są wady, więc ten film jest bez, bez grzechu. Ja nie mówię o tym w ten sposób, ja po prostu mówię, że wady są łatwe do osiągnięcia, po, do popełnienia i jest Wskazany, wskazany jakiś taki poziom zaufania. Dobrej woli, że lepiej doceniać to, co wyszło dobrze, niż, no, cholera, skupiać się na tym, co, co wyszło źle. No ale to wszystko wyszło źle. Coś ja, mówisz, że wyszło, wyszło spore rzeczy dobrze w tym filmie? Strasznie dobrze, niektóre nawet. No dobra. Jak mówię, 40 razy ten film widziałem i wciąż jestem w niego zaangażowany emocjonalnie. Wciąż pamiętam tych ludzi. Już, już dużo powiedzieliście na temat tego filmu w sumie ja się, ja się chyba muszę zgodzić z Adrianem prawie we wszystkim co powiedział no, dla mnie to jest jednak przykład złego scenopisarstwa może, może, ja, może inaczej trochę to, to pojmuję jestem tylko ciekaw co by powiedzieli prawdziwi kibice West Ham United na, na temat tego filmu <grych> bardzo bym chciał z jakimś porozmawiać no, na no, ten temat. Użyto aktualnego nagrania z meczu faktycznego jest Tottenham mm -hmm. United. Okej, okay, no, no w każdym razie ja, ja sobie, chociaż no jeszcze jeden film dostał nam do omówienia, ale, ale tak sobie myślę, że jeżeli mieliśmy wybrać filmy, które nie spodobają się reszcie, to Gareth wygrał. Tak, no, tak. To, to, to, to. Zdecydowanie, wiesz, nawet Już nawet, wiesz, jak ktoś miał jakieś argumenty Przeciwko wyspie, to ja je rozumiem A tutaj naprawdę nie potrafię zrozumieć Jak ty, jak ty to bronisz, tych chuliganów no, dobra W tym momencie, jak to słyszycie To kończymy dyskusję o chuligansach Nie wiem, ile tego zostawimy Ale kłóciliśmy się dobre, dobre 30 minut Więc może nawet stworzę jakąś strefę, strefę spoilerową Ale Gareth nadal uważa, że to jest bardzo dobry film ja powtórzyłem sobie ten film, drugi raz go oglądam i dla mnie jest jeszcze gorszy niż za pierwszym razem. No dla mnie to jest film, który, który pewnie za tydzień zapomnę i, i po prostu A, oprzedł mnie zupełnie. Nie uważam go za dno, bo oglądało się go nieźle, ale, ale po prostu film, który, który jeden z wielu. Dla mnie, dla mnie jeszcze tak powiem, że to jest dla mnie jak dla Gareta Virginia Woolf. Przy czym on nie jest dla mnie nudny. Faktycznie on, to jest dla mnie jak Virginia Woolf po pierwszym obejrzeniu przez Garrett'a. No, ale miło swojej strony, że dokończyłeś. Ta definicja, którą Garet wobec Virginia Woolf wysnuł po pierwszym seansie, to pasuje do chuliganów. Głupi film głupi o, głupi o głupich ludziach. ludziach i głupich problemach. Tak, pasuje. No, ja Pasuje kurwa. do Virginia Woolf. To, to jest tak. Mówię o chuliganach. Dobrze. Dobra. W każdym razie, razie Gareth, przynajmniej wybrałeś idealnie, jeśli ja tak. potrafiłem. Jeśli wreszcie rozmowa jest emocjonalna i jest trudno to montować, i... mhm. właśnie, właśnie mniej więcej o coś takiego mi chodziło, żeby osiągnąć w tym podcaście. Ale to już zejdźmy z tego, oczyśćmy emocje, bo Piku wybrał źle. No właśnie, wybrałem. Piku wybrał film Synek Doha, który się wszystkim podobał. Tak, właśnie, wybrałem źle. Znaczy ja mogę na, o, nim, o nim trochę ponarzekać na Synek Docha. No to dobrze. Dlaczego myślałeś, że nam się nie podoba? wpleść to w swoją opowieść o filmie. Okej, okay, dobra. Odpowiem od razu na Twoje pytanie. Myślałem, że Wam się to nie spodoba, bo macie dość filmów o ludziach zmęczonych życiem i po prostu zmęczenia, zmęczeniem życia uznacie to za banał, który do Was nie trafia. Tak tak, tak myślałem. A, a dlaczego ja lubię ten film? Po prostu bardzo bardzo głęboko mnie dotknął na wielu, na wielu płaszczyznach. W ogóle scenariusze Kaufmana uważam za, za arcydzieła, scenopisarstwa. W sumie to pierwszy film, który on wyreżyserował i, yy, i wyszło i jego największe dzieło dla mnie. No, a, a co to jest w ogóle za film? Co to jest w ogóle synekdocha? Bo, bo się pytaliście na początku. Mm -hmm. yy, no, syne synekdocha to jest taka figura stylistyczna. i yy, to, po, to jest yy, określenie yy, całości przez część. Po prost, Na przykład, nie wiem, przykład z języka polskiego. No, mówi się nie, na przykład 10 szabel zamiast 10 kawalerzystów. Nie? Wierzysz jakiś, jakiś wycinek rzeczywistości i określasz nim jakąś większą zbiorowość. Mniej więcej na czyli, tym tu polega. Czyli ja się dobrze rozumiem. Jeśli ktoś mówi, ale dupa, no to ma na myśli ładną kobietę. No tak, tak, tak. No to jest synek docha. Można uznać to za synek docha. O czym jest sam film? Przynajmniej po pierwszej połowie, jak go pierwszy raz oglądałem, chociaż to, to był już teraz wczoraj obejrzałem go dokładnie piąty raz. Na początku odebrałem go jako taką amerykańską wariację na temat Dnia Świra, o a okazuje się, że, że, że Kaufman poszedł znacznie, znacznie głębiej i czym dalej ten, ten film robił się coraz bardziej y, surrealistyczny, coraz coraz więcej symboliki, coraz więcej dziwnych, dziwnych rzeczy. No, ale, ale sam scenariusz odpowiada o kadenie Kotardzie, który jest scenarzystą teatralnym, y, jest przy okazji... Y, no jest, jest mężem, jest ojcem, jest nieszczęśliwy, boli go egzystencja bardzo, jest hipochondrykiem, ale chce, chce być jakoś zapamiętany, chce się poczuć spełniony, chce, żeby to jego życie jakoś się spełniło, ale nic, nic nie daje mu satysfakcji, więc, więc, więc postanawia uciec w sztukę i chce stworzyć dzieło, które będzie w sumie określało jego jako jego i jego życie. I odpowiadało na pytanie, czym, czym to życie jest właściwie. Właściwie chce przedstawić w nim swoje własne losy i jednocześnie dochodzi do tego, że każdego nowojorczyka z osobna. Po prostu coś, co jest teoretycznie niemożliwe do zrealizowania. Już sam, już sam, sama, sam proces realizacji tej, tej sztuki staje się właśnie absurdem, groteską i, i mocno coraz bardziej u, ucieka to, w, tak jak już mówiłem, w jakiś tam surrealizm. Dobrze, skracając, to powiem po prostu, że synek docha jest o człowieku, który próbuje zrobić, stworzyć dzieło w życia. No tak, właściwie tak. Bardzo ten film mi się kojarzy i na pewno to jest celowe z 8,5 Feliniego, z tym, że synek docha mm -hmm. uważam za, fi za, film, za film lepszy. <laughs> Zdarza się. Okej, okay. y więc pewnie, pewnie z tym się na pewno nie zgodzicie, jak słychać. <laughs> No, no i co mogę powiedzieć? Właściwie ten, ten film najlepiej, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na ten na monolog księdza na, na jednym z pogrzebów, bo on w sumie w tym krótkim monologu zawiera cały sens ja dla mnie. jest film. kilka takich monologów, które w ogóle mówią, o, o co chodzi w tym filmie. Tak wprost. No, w zasadzie to jest, jego, to jest jego problem, nie, że film jest zagadkowy do połowy i naprawdę dyskutujemy, w zasadzie oglądamy formę, która będzie dla nas jakąś zagadką, a potem pod koniec w sumie mówię o czym ten film jest. Chłop chce się zabieżyć i mówi właśnie głównemu bohaterowi, nigdy nie, nie, nie patrzyłeś na innych ludzi, tylko na samego siebie, no to teraz popatrz na mnie i cześć. A potem potem przychodzi jakaś babka na casting, chce grać ciebie. A wiesz, kim ja jestem? No tak, wiem, jesteś Jesteś samotny. Spodziewałem się właśnie, że, że stwierdzicie, że ten film w sumie nie mówi o niczym konkretnym, bo mówi o tym, co, co każdy z nas odczuwa w jakimś większym czy mniejszym stopniu, ale właśnie dla mnie to było jego, jego największą zaletą. Bardzo osobiście go odbieram, bardzo jakoś mnie, mnie ujął i, i jest dla mnie jakąś taką też przestrogą, przed tym, że, żeby wiedzieć, że życie nigdy się nie da się spełnić na 100% i żeby trochę czasami odpuścić. Staram się unikać takiego egocentryzmu, bo ten, bo ten film jednak opowiada o wielkim egocentryku, który się, tak jak powiedziałeś, Gareth, skupia na, na sobie tylko i wyłącznie. I, i, i ten film tak traktuje trochę jak i taki, taką przestrogę, jak powiedziałem, jaki drogowskaz moralny dla mnie to jest, więc, więc mówię. No, osobiście go bardzo bardzo po, yy, odbieram i za każdym obejrzeniem właściwie na nowo go, go przeżywam. No, znowu miałem łzy w oczach, jak go wczoraj oglądałem, więc, więc cały czas działa. Tak ja, jak, jak jeżdżę autobusem albo pociągiem i wyglądam na okna i widzę jakiś, nie wiem, samochód jeżdżący po pustej drodze, przypominam sobie, że on jest takim właśnie człowiekiem, którego już nigdy w życiu nie spotkam, ale on ma jakieś tam własne życie które przeżył i pewnie do, do czegoś tam zmierza. Tak, tak. No, to jest anegdocha, to, to, to, jest to, jest to, jest, właśnie... to jest jeden z głównych motywów My... tego filmu. Ja mam problem z tym filmem takie, że Charlie Kaufman, trudno powiedzieć, jakim jest reżyserem, na pewno zna, zna warsztat, ale trudno mu utrzymać tempo tego filmu. Znaczy, nie wiem na, na ile to jest od razu już scenariusze, czy to zależało od niego od, jako reżysera, czy od montażysty, ale po prostu ten film to jest, jest zbiór bardzo krótkich rzeczy, które się dzieją. I to nie są nawet, trudno powiedzieć, żeby to były całe sceny, ponieważ to są momenty, które trwają i potem przechodzi do... I to potem tak, to są jakieś do wycinki z i życia. Tak, hmm. Trudno, one nie są tyle długie, żeby jakoś tam się zahaczyć. Tak jak na przykład w Muchland Drive, to, jest, to też jest taki szarpany film, ale tam są, ta, są takie momenty, gdzie człowiek angażuje się na dłuższą chwilę i to angażowanie jest, jest im utrzymane przez jakiś czas potem. I, ale tego brakuje właśnie w synek dość, znaczy nie tyle. Nie wiem, czy brakuje, ale w swoim filmie z anegdoshem. Tego niekoniecznie nie, brakuje, ale po prostu tego no, no nie ma. Nie ma tego elementu właśnie e, oglądania filmu jako całości. Podczas oglądania miałem wrażenie, że mógłbym ten seans przerwać i wyszedłbym z dokładnie takimi przemyśleniami. No minus, nie, nie czułem, że ten film do czegoś zmierza. Tempo z anegdochy nie jest takie, żeby ona utrudnia oglądanie tego w całości, że tak powiem. Bo właśnie to jest taki film, który bardzo chętnie się, chce się przerwać. Nawet Love Diaz może trwać 8 godzin, ale ten film jest właśnie konstruowany tak, żeby to się chciało oglądać, żeby to się, żeby się w... Ale powiem wam, powiem wam, że akurat to będę, będę uważał za najlepszą zaletę, jaka może być, że cała opowieść, cały sens filmu koresponduje z tym, jak film stworzono. On jest zrobiony na rwanym montażu na początek, tak jakby autor chciał wnieść do, do filmu jak najwięcej, a potem o, o, oglądamy powolne, mozolne tworzenie sztuki, w której właśnie yy, też autor chce tworzyć jak najwięcej. Więc mamy, mamy faktycznie taką korespondencję z tym, jak stworzono ten film na początku, a później o tym to, o czym film opowiada. Dla mnie to jest yy, jedna z największych zalet filmu. Tak, i właśnie nie mówię, że to jest wadę, tylko że mówię, że to jest obecne podczas seansu, że to trudno wysiedzieć na tym, że tak powiem. Ale tak forma odpowiada treści, czyli to jest właśnie taki film, jakby ten film został nakręcony, a potem został do, do niego dorobione kolejne dokrętki, dokrętki, dokrętki, dokrętki. Bo tak bohater wewnątrz filmu też to robi. Że jakby ten film był cały czas tworzony i tworzony, tworzony i to dopiero jak ktoś... Już nie będzie w stanie tworzyć, to dopiero ten, ten film będzie skończony. A natomiast natomiast do treści, no to też w sumie, w sumie dobrze wybrałeś piku. No. Ja nie uważam, że to jest jakieś głębokie, żeby odkryć, że, że wiecie że nigdy nie spełnimy się, tak, w życiu, bo, bo to odkrywamy, odkrywamy już po, po tak. w, su w sumie w toku naszych rozważań, nie? Jasne. I w pewnym sensie, jak, jak to się rozkłada wszystko na wielki film, który jest piękny formalnie, formalnie po prostu y, naprawdę perełka, tak y, treściowo, naprawdę raże nie jest niczym odkrywczym, a dwa, masz rację. Ja nie lubię zmęczonych postaci. Już nawet sam styl gry aktorskiej. Ja wiem, że przeskakuję z jednego tematu na ale drugi. Ale nie, bardzo dobrze, okej, okay. bo, bo też chciałem, bo chciałem do, do Hoffmana jeszcze się odnieść. Ale tak, ale no wiecie, to jest, to jest jakieś właśnie dla mnie ultra, ultra doceniane, nie, że w kinie e, ostatnio, że jak ktoś jest zmęczony życiem, wypalony e, i podkreślanie tego ciągle, to, to jest, jest niby coś takiego, no... Może tak. To wypaleni. Wiedziałem, nie, że ci się to, wiedziałem, że ci się to nie spodoba po tym, jak omawialiśmy Nogana. Więc no, to, że ci powiem, to, to była taka moja inspiracja, że ci się ten film nie spodoba. Ja teraz mówię, że Hoffman, Hoff, że Hoffman zagrał coś prostego, ale naprawdę, ja nie, nie uważam, że to jest je, rola jego życia. Bo zagranie kogoś, kto jest ciągle zmęczony, no nie jest trudne. Ja. Dobra. Na pewno nie zagrałbym tego tak jak Hoffman, natomiast sam czasami w życiu, jak chcę, żeby ktoś się ode mnie odczepił, to udaję zmęczonego. No nie. I ja nie, lubię, ja nie lubię, jak tak się konstruuje postać. Wiecie, ja oczekuję jednak od postaci jakiegoś dynamizmu. Nie mówię, że idzie w drugą stronę nie? Ale... i robienie Jima Careya, bo tego okay. bym już w ogóle nie potrafił zobaczyć. Ale znalezienie, znalezienie jakiegoś, jakiegoś środka w tym wszystkim. A ja wiem, że ta postać wcale nie jest zmęczona też, po prostu ona tak gra, to po prostu jak zagraną tą postać jakoś budzi we mnie jakąś sprzeczność, natomiast sama postać jest bardziej, bardziej złożona mhm. i oczekiwałbym... Myślisz, ja że żeby... nie oddał tego Hoffman w porównaniu z tym jak to wyglądało na papierze? Tak, myślę, że po prostu on faktycznie smutny, schorowany, przestraszony, wszystkie się... negatywne emocje włożył w to. Ja bym oczekiwał jednak, jednak czegoś, tak, tak, no, ja bym mm -hmm. oczekiwał jednak jakiegoś życia w tym, w tym samym poszukiwaniu, no nie, bo na przykład postacią, jaką chciałbym, żeby, żeby ona była w głównej roli jest Tom Nunan. On pokazał po prostu, jak chciałbym, żeby wyglądała taka postać. No tak, ta, on jest. On, on jest bardzo. On jest, okazuje się, że on jest jednym z najbardziej pesymistycznych, czy tam zdepresjonowanych ludzi w tym filmie. A jeszcze może nawet bardziej niż główny bohater, ale po nim tego nie widać, prawda? Ale wiesz, on, on po prostu idealnie właśnie odkrywa uczucia głównego bohatera. E, może, może to było po, po prostu spe, specjalnie tak zrobione. Tak zrobiono, mi się nie? wydaje, mhm. że Hoffman miał być alterego reżysera, jego odczuć, które nie musi grać, e, po prostu ma odczuwać a Nunan ma, ma po prostu pokazać to w sposób aktorski, w sposób, w jaki będziemy zachwyceni, nie? Ja, mm -hmm. jestem tą, ja uważam, że to jest lepsza rola w tym filmie, szczerze. Możliwe, ona nie jest duża, ale, ale, ale jest rzeczywiście, pamiętasz ją. A w, w roli Hoffmana podobało mi się to, jak, jak on właśnie w toku filmu, jak on się coraz bardziej, tak jakby, gnuśnieje jest coraz mm -hmm. bardziej taki no, no to, to życie widać, że ucieka z niego. Tak jak już na początku filmu ma swoje problemy, on ma dużo tych problemów, które się tam nawarstwiają, tak już, tak już na końcu filmu jest, jest totalnym wrakiem człowieka i ja to, ja to mhm. właśnie to... No, ja wiem, że to charakteryzacja oddała większą część tego, ale, ale widzę jednak po nim i, i w to uwierzyłem w to, uwierzyłem, że on już jest starym, zmęczonym życiem człowiekiem, który cały czas jednak chce, chce nadać temu życiu sens poprzez tą, poprzez tą sztukę. A, a to jest ciekawa, ciekawa sytuacja, no, że Hoffman skończył dość, dość marnie, nie wiem. Pewnie podejście samobójstwo mm -hmm. lekami? Tak. Przede Tak, tak, tak. Mm -hmm. tak. W 2014 roku? 15? Chyba w 14. Wtedy był jego ostatni film, tam bardzo poszukiwany człowiek, taki sz thriller szpiegowski. I oglądałem go już właśnie ze świadomością, że... Aha, myślałem, mm -hmm. ja, ja myślałem, że Mistrz był jego ostatnim filmem, ale może nie. Nie, ostatnim nie, filmem... Nie, nie, on jeszcze w jeszcze Śmierci przecież grał, rzeczywiście. A Mistrz do no, 2012 roku No tak, był. tak, tak. No to, no, to, no to właśnie, nie, nie, to... Wycofam to. Jeszcze a propos, warto zwrócić uwagę na sporo ról kobiecych, dosyć niezłych dla mnie w tym filmie. Nie wiem, Michelle Williams. Znaczy one wszystkie grały to samo postać. Tak. No, ale... w, no, ej, no właśnie, ja też tak w, w pewnym momencie mhm. nawet niektóre postacie mają być ucharakteryzowane tak, żeby nie, nie były podobne do siebie i myliłem. Myliły mi się, normalnie Aha. myliłem mi się. Mhm. Mhm. Mhm. Tak, myślałem, że Michelle Williams gra córka, dorosłą tak? córkę bohatera, okay. ale tak zaczęła się całować. Mhm. Mhm. E okay, nie? To chyba nie, to chyba zły trof. No nie, jakoś e właśnie te że chciałbym chyba pokazać tym Kaufman, że wszystkie związki jednak są do siebie podobne i nie ma, nie ma recepty na szczęśliwą miłość, nie masz czegoś takiego jak szczęśliwą Miłość na całe życie. On jest chyba bardzo, bardzo zdepresjonowanym człowiekiem, Kaufman, ale ja i tak go uwielbiam. Okej. Okay coś jeszcze, jeszcze miałem powiedzieć, na, na, że w tym filmie cały czas, w każdym kolejnym seansem odkrywam jakieś, jakieś nowe symbole. Nawet te, wczoraj jak go widziałem, to wcześniej jakoś nie pomyślałem o tym, mimo że może to było dla was też oczywiste, że jego żona, żona głównego bohatera, pierwsza żona mam, mam na myśli, była też artystką, malowała obrazy i te obrazy jej były coraz mniejsze. W końcu miała te, takie, prowadziła takie wystawy, gdzie trzeba było je oglądać przez lupę. A, a a jego sztuka coraz bardziej się rozrastała. I w... mm -hmm. no, I w... Nie zwróciłem mm -hmm. na to uwagi, w... Faj... dobra uwaga. Tak. tak, i fajny, fajny kontrast z tego, z tego wyszedł. I, I takich, takich smaczków właśnie zauważam z każdym szansem coraz więcej. Więc myślę, że to jest film, nadaje się do wielokrotnego oglądania i możesz go wyciągnąć z niego sporo. No jest, jest tam sporo nawiązań do literatury, do filozofii, też można w tym grzebać. Kaufman lubi się popisywać swoją erudycją trochę. Co ciekawe, to, nie jest film, to, nie jest, to jest film artystyczny, ale w taki sposób, że nie jest nakręcony artystycznie, tylko że wszystko, cały ten artyzm, cała ta wyobraźnia, kreatywność jest po prostu w obrazie już. W scenografii, w, w historii, mm -hmm. w tym, co się dzieje wewnątrz filmu. Mm -hmm. A nie w sensie nie, nie, nie, To jest nakręcone. To jest po prostu, języ po prostu jest język filmowy sposób. jest. jest... Chozi... Podstawowy. Podstawowy, tak, tak zgadzam się, że tam nie ma jakichś szaleństw formalnych, jeśli chodzi o... No. Nie ma długich ujęć. No nie ma, nie ma. Jest, jest nakręcony no, no, tak. typowo po amerykańsku. Akurat formalnie mi się to bardzo podoba i nie powiedziałbym nawet... No bez się... szaleństw, no, bez szaleństw jest chyba. Wiesz, no w w sumie już samo to, formalnie też się liczy to, że aktor, aktor gra innego aktora. No tak, tak. tak. No, no, jeśli takie takie tworzenie takiej no. na Nie, miałem na myśli samą, samą robotę operatorską. No, może, może. Tak. Aha, mhm. zdjęcia, no zdjęcia, tak. Zdjęcia jakoś nie wybijają się tak, żebym, żebym zapamiętał faktycznie, że jest jakiś so, materiał. Zawsze Tak. No tak, tak, tak. No. <śmiech> Natomiast formalnie, formalnie ogólnie mi się to bardzo podobało. No, <śmiech> tak, mówię, tak, że... tak, bo ja się źle wyraziłem, bo myśląc formalnie, miałem na myśli właśnie zdjęcia. A na pytanie, czy ja bym chciał to drugi raz obejrzeć, podobał mi się ten film, ale żeby jeszcze raz usłyszeć, wiecie, o czym jest ten film z ust samych bohaterów, no nie wiem, czy, czy chciałbym się przebijać przez to wszystko, a być może nawet po prostu obejrzałbym to do, do połowy, a potem potem całą resztę sobie zostawił, bo mi się bardziej... Albo dla tych smaczków, które, o których Grzegorz wspomniał. Tak, tak, albo dla tych smaczków faktycznie. Dobrze. Zwróciłeś uwagę na przykład, że na tego człowieka, który się przewija w tle i tam dopiero pod koniec filmu mówi, że odzywa się do głównego bohatera. Tak, tak. Że on był w tle. Mhm. Mm -hmm. tak, tak. No to ogóle już przy pierwszym sensie. No, tak, ja tak, tak, no, powiem. ale aczkolwiek faktycznie można to przegapić. No, mm -hmm. można, można przegapić. Zresztą bo... to nawet, nawet jeszcze jest świat w tym filmie. Ogólnie. On na, na początku wygląda wszystko ok, a, a później z, ka z każdym kolejnym rokiem jest coraz więcej samochodów jakichś opancerzonych na ulicach. Wojska jest coraz więcej. Hmm. W, w ostatnich scenach to w ogóle już trochę to wygląda jak po jakiejś wielkiej wojnie. Apokolipsa. Tak, no. tak, tak. O. Wiesz co, akurat jakoś tak tego... Te, akurat na to na przykład nie zwróciłem uwagi. Od siebie powiem tylko, że Komu jemu zaskoczenie? to nie jest film, którym mnie zaskoczył, zachwycił właśnie wyobraźnią mm -hmm. Kaufmana pod tym względem. A ogólnie doceniasz, coś... doceniasz go jako reżysera? Bo, bo tak pytam cię, czy jako scenarzysty chciałem powiedzieć, nie reżysera? Jako scenarzysty bardzo e, e, być jak John Malkowicz. Do dzisiaj jestem zachwycony tym, że e, akcja rozbiewa się na piętrze, które jest tylko połową wysokości i to jest wizualny wyraz tego, że główny bohater tam nie pasuje. że musi, Żeby tam wejść, to musi się pochylić, że musi mu być niewygodnie, że musi, go, musi mieć ten dyskomfort że od przebywania tam, że to jest wizualne właśnie odzwierciedlenie tego, tej sytuacji. I tym jestem zachwycony. adaptacja jestem... Nie pamiętam, czy byłem zachwycony, bo już nie pamiętam adaptacji, ale Zakochane bez pamięci widziałem to dwa razy. Chcę bardzo przecież Wszystko w tym filmie mnie zachwycało. Już anomalii mnie nie zachwycało. Anomalisa. Anomalisa, tak. Też bardzo Jestem zaskoczony że właśnie synekdocha mnie jakoś nie zachwyciła. Podobał mi się rozmach, że to wszystko, te wielkie plany, że to wszystko tak się rozrosło. I to było tak wizualnie wzorowane ale właśnie nie, nie będę pamiętać niczego tak naprawdę. Tak na poziomie kreatywności wyobraźni. To ja Wam powiem odwrotnie, że dla mnie jest to, co widzę w scenopisarstwie Kaufmana, to jest jakieś faktycznie odzorowanie kryzysu w wieku średniego. <śled> może, może mnie to dopada powoli, dlatego, dlatego tak się fascynuję tymi, tymi jego tekstami. Wiecie, niebezpie, niebezpieczny umysł już nie opowiadał tak o takiej postaci, natomiast był taki fak faktycznie taki spokoj, taki znudzony z życiem, taki kurde, gdzie pójść dalej. I adaptacja też to już była absolutnie taka, taka o takiej postaci, mm -hmm. tak? No tak w Felini, nie? O nakręcił, nie wiedział o czym nakręcić film, więc nakręcił film o tym, że nie wie o czym nakręcić film. Tak, ale w Felini jest dużo życia, no nie? A tutaj, tutaj jest. Tyownia, to się to się różni, tak. Tak, tak. A tutaj jest dużo śmierci. <s classmates> No, no. Ja, to, ja to określiłem. W sumie, w sumie nawet synaglocha faktycznie. Słowo śmierć przecież przewija się od samego początku. Od kiedy główny bohater ma ile? 30 lat ma na samym początku? Tak, no około coś tylko po 30 jest. Mhm. Więc już, już od początku on, on już czuje, że umiera. Właściwie pierwsza scena to jest, kiedy, kiedy budzi go radio, a, a jest tam wiersz o, nie pamiętam czyj, wiersz o jesieni, który, który od razu mówi o rozkładzie i rozpadzie. Więc Felini mówi w pewnym momencie, tak przynajmniej sobie to zinterpretuje, że nie wiem gdzie iść dalej. I trzeba poszukać. I zaczyna sobie szukać. A, a tutaj Kaufman mówi, że. Że nie, jest, nie ma gdzie, gdzie iść dalej. I... Że nie ma a, drogi. No. Mhm. I to jest, to jest takie dziwne, no. Chociaż, chociaż powiem wam jeszcze, że jak obejrzałem go. Mój, mój ostatni seans wczoraj. To jednak trochę mi, trochę się może w moim życiu zmieniło sporo, i trochę mi w tym filmie zabrakło nadziei. A, a jednak bym chciał, żeby, żeby jakaś tam iskierka się, się jej pojawiła. Dlatego może jeszcze obejrzę sobie, powtórzę sobie 8,5 i, i, i znajdę i odkryję go na nowo, bo to też jest ja też uwielbiam 8,5, żeby nie było, jak, że powiedziałem, że synek Docha jest lepsza. Ale, ale, ale bardziej do mnie synek Docha trafiła, może dlatego, że widziałem go jako pierwszy, a ja uwielbiam ogólnie filmy o procesie tworzenia, o tym, o, o kryzysie twórczym. Ja bardzo, bardzo mnie ten temat fascynuje i, i chciałbym więcej takich filmów oglądać. Także nawet y, tutaj już apel, jeśli ktoś tego słucha i będzie chciał mu się coś napisać, to polećcie mi jakieś filmy w, w, stylu, w tym stylu, znaczy mówię w sensie o kryzysie twórczym, o, o tworzeniu. Bardzo bardzo doceniam takie rzeczy. Wonder Boys. O właśnie też mi to polecałeś i jeszcze go nie obejrzałem. Dobrze mi przypomniałeś. Serbski film. Film jest o tworzeniu filmów porno, więc... No, no więc też o tworzeniu. A jest o kryzysie twórczym tych, tworzenia tych filmów? Czy? Nie, jest o, Nie. o rozkwicie. <laughs> okay. O znalezieniu drogi twórczej przez idealnego aktora. No, no nic, no ja chyba... Ja chyba... To tyle, co mam, co mam na razie do powiedzenia na, te, na temat tego filmu. Widzę, że, że za specjalnie go, go nie zjechaliście. Nawet, nawet ułamka, ułamka tego, ułamka tego to ognia... To, nie, okay. Bo to jest fatalny wybór z twojej strony, naprawdę. No, no, myślałem, myślałem, że, że jednak będzie, będzie gorzej pod tym względem u was. Słowem podsumowania, wybraliśmy trzy filmy, które, które miały wywołać dyskusję i powiem wam, że dla, dla mnie to był przyjemniejszy podcast niż będzie wam się tego słuchać, bo pewnie tak. będzie dużo cięcia, jest trochę spoilerów, nawet nie wiem, czy po prostu tego nie zostawię, ale to już, to już wola reżysera, więc... Mhm, zobaczymy. <laughs> więc zobaczymy. W każdym razie, no, wybraliśmy filmy, które, w, w, które bardzo, bardzo mocno nas podzieliły, w kwestii, w kwestii oceny. Więc chyba wybraliśmy dobrze. No, synek Docha nie był, nie był takim trafieniem. Eee, wyspa, wyspa w jakiś sposób chyba wywołała w sumie najmniejsze dyskusje, ale to chyba dlatego, że się rozkręciliśmy potem. A chuligani wywołały bójkę więc... Czyli adekwatnie do tytułu. Takich filmów Gareth od ciebie oczekuję. Właśnie. Jeśli, ma, jeśli mają to być takie bardziej energiczne audycje. Zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że będzie wam się to słuchało na tyle dobrze, że zrobicie tak jak ja nieraz, jak słucham podcastów. Ja niejednokrotnie słuchając podcastów po prostu o drugiej w nocy chcę sobie je przesłuchać, żeby zasnąć po prostu przy nich. A ktoś rzuca jakimś tekstem takim, że ja po prostu wstaję, podchodzę do komputera i piszę komentarz odpowiadający i zanim wracam do tego łóżka, to ja jest czwarta nad ranem i w zasadzie zastanawiam się, czy, czy nie ma sensu, czy jest sens jeszcze iść spać, czy może już zbierać się do roboty, robić sobie kanapki. No. Właśnie dlatego słucham podcastów z rana. Żeby się obudzić? Tak. I to jest chyba rada, rada dla Was, że faktycznie podcastów się słucha, nie śpi się przy nich. E, następne odcinki mamy już mniej więcej zaplanowane. W następnych odcinkach mhm. przejdziemy troszkę właśnie na stronę, stronę widzenia Gareta, bo dużo mówimy o filmach, a czemu by nie pogadać o serialach. E, mhm. Potraktujcie to jako taką podpowiedź, o czym będziemy mówić. No i mam nadzieję, że widzimy się, widzimy się w pełnym składzie, bo to już drugi nasz odcinek w pełnym składzie pod rząd. Trzymajcie się, jego słuchania. Hej. Dziękujemy, cześć. Dzięki, cześć. Chyba. Ten... No, eee. no to zaczynajmy. O komuś się tu śpieszy. <głosy> <głosy> Dobrze progres, bo przynajmniej po trzech pokazach o Cyckach mówię, wreszcie mówimy o dupach. Tak. <głosy> Właśnie zastanawiałem się, czy padnie słowo Cycki w... <głosy> <głosy> ...że jest popularny film o kibolce, więc pokazali film o Amerykaninie. Amerykaninie? Tak. Dobrze? Dobrze. Dobrze. o Amerykaninie, który jedzie sobie do Wielkiej Hobbicie. Brytanii. O chobicie, który zwiedza śródziemie tak? Wielkobrytyjskie. No.